Witajcie, miło mi was widzieć, wakacje co prawda skończyły się, ale była okazja przyjechać do was i miło mi was widzieć jeszcze raz, powtórzę, bardzo miło mi was widzieć. Pozdrowienia od zboru w pastor upoważnił mnie do tego, żeby przekazać takie pozdrowienia, także pozdrawiam was. Zanim zacznę usługę, mam takie pytanie, może taką myśl, czy zgadzacie się z nią, czy nie, nie będę was pytał, żebyście mówili na głos, ale każdy w duchu odpowie sobie na to pytanie, czy uważacie, że żołnierz to taki człowiek, który wykonuje bezmyślnie polecenia swoich przyłożonych i generalnie wojsko ratuje mu życie? Nie chcę odpowiedzi, zastanówcie się. I teraz poproszę służby techniczne. Paweł do Tymoteusza mówi, mówi żołnierzu. Można powiedzieć, że Tymoteusz, Boży wojownik, został wyróżniony. Ale w liście do Efezjan Paweł mówi, że bracia moi, w domyśle można powiedzieć siostry, weźcie całą zbroję Bożą, ubieście. I stosujcie, korzystajcie i działajcie. Nie będę mówił o Bożej zbroi, bo lat temu X mówił na ten temat Jacek. Nawet, nawet trochę pamiętam. Szczególnie utkwiły mi w głowie te sandały żołnierzy rzymskich, które miały gwoździe w podeszwach. I jak szwedł, szedł Legion, to ulica po takim przejściu była... W pyle, bo wszystkie kamienie zostały rozdrobnione i przemielone na pył. A w kontekście, że mamy być gotowi do Ewangelii, głoszenia, można powiedzieć, że stare życie zostanie zdruzgotane w pył, a nowe się odrodzi i narodzi. Dlatego jesteśmy żołnierzami, jakby ktoś nie wiedział, biorąc pod uwagę te wersety w Tymoteusza i w Efezjan. Bo ten, kto nosi zbroję, jest żołnierzem a wyraźnie powiedział to Paweł do Tymoteusza. Czyli to tak w kwestii wprowadzenia. A teraz powołanie. Żeby zostać żołnierzem trzeba zostać powołanym. Kiedyś była służba obowiązkowa, człowiek dostawał bilet, bilet był opłacony, z radością w sercu, tak? Wjechał do nowej jednostki, tak w jedną stronę, poznawał nowych ludzi, poznawał nowe rzeczy, czy mu to się podobało, czy nie, musiał tam być. W wymiarze duchowym mamy trochę inne powołanie, z ciemności do światłości, co jest chyba ważniejsze niż tutaj na ziemi. Życie wieczne, ciemność, światłość, życie wieczne, zbawienie. Wracając do tego biletu, bilet upoważnił do darmowej podróży. I teraz w wymiarze duchowym, życie wieczne, śmierć. Bilet mamy opłacony. Jezus przyszedł na ziemię, w ciele, wziął nasze grzechy, moje grzechy, zapłacił cenę za to wszystko na krzyżu, zmył to wszystko krwią i mamy bilet opłacony. Tylko musimy przyjąć ten bilet. Tak jak kiedyś nie wszyscy chcieli przyjmować jeśli do więzienia, tak i teraz, można powiedzieć, w wymiarze duchowym. Ci, którzy nie przyjmują tego biletu opłaconego są w więzieniu tego świata, a co za tym idzie, niestety w więzieniu wiecznym, bez możliwości zbawienia, o ile nie przyjmą biletu. Kto może przyjść? Może przyjść każdy, którego pociągnie ojciec. Jak to się dzieje? Dzieje się to przez nas, bo mamy obowiązek zwiastować dobrą nowinę. Mamy obowiązek i przywilej mówić o tym, co wydarzyło się w naszym życiu, gdy poznaliśmy Boga, co z nami uczynił i jaki to miało odźwięk wśród naszych bliskich, w naszych relacjach, we mnie samym. Niektórzy zastanawiają się, jak to będzie, gdy pójdę do wojska, Zastanawiali się. Ale taki człowiek, który tam trafiał, to nie dość, że miał opłacony bilet, to jeszcze miał wszystko podarowane od państwa. Miał ubranie, miał jedzenie, miał gdzie spać, miał dużo zajęć, czasami tak dużo, że nie miał czasu na nic innego. A czy Bóg, Bóg nam nie zapewnia tego? W Mateusza 6, rozdziale 24, wers, no 33 wersu. Strona 1033, Bóg mówi, nie troszcie się, wszystko wam dam, nie troszcie się. Będziecie mieli wszystko, co potrzebujecie, jedzenie, ubranie, mieszkanie, nie troszcie się, zaufajcie. Tak samo było w wojsku, nie troszcie chłopie, masz wszystko. Każdy dzień ma dość swoich trosk, a wy się nie troszcie. Zostanie, zostaniecie zaopatrzeni i wsparci, o ile będziecie chcieli. To jest taka obietnica, która zapewnia nam pokój. Pokój w tym, czego się podjęliśmy i na co się zdecydowaliśmy. Trafia taki poborowy i później zaczyna się przemiana cywila w żołnierza. Kto pamięta, jak to było z nim, gdy zrzucał tego starego człowieka, grzebał go i zmieniał na tego człowieka, którego chce Jezus chce Bóg. Pawła do Rzymian, mamy nowe życie w Nim, w Jezusie. On nas stworzył na nowo. Stary człowiek umarł i żyjemy na nowo. Kto to pamięta, jakie to było bolesne, trudne, wymagało dużo energii, zaangażowania, dużo wyrzeczeń, wiele zmian, wiele nauki. Wydawałoby się, że, że wszystko wiemy. Ten, który szedł do wojska, też wszystko wiedział, jak chodzić, tak? a okazuje się, że że jednak marsz to nie jest taka prosta sprawa i szło się lewa ręka, lewa noga, tak zwanego misia. W naszym życiu duchowym wydaje się, że wiemy wszystko na temat Boga, a Bóg nam pokazuje, że może i na temat Boga wiemy wszystko, ale czy stosujemy, czy potrafimy to zastosować w naszym życiu, czy idziemy lewa ręka, lewa noga i kulujemy przez to w naszym życiu. Czy wiemy wszystko na swój temat, czy wiemy, co nas uzależnia, odnośnie wczorajszego szkolenia i tego, co było dzisiaj tu mówione. Czy wiemy, jakie są zagrożenia, które niesie świat? Może i wiemy, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że może nas to dotknąć, nas to spotkać? I to wszystko powoduje, że musimy pracować nad sobą, zmieniać się i Bóg nam w tym pomaga. Mamy pobór, jesteśmy na szkoleniu podstawowym, czyli zwlekanie starego człowieka i narodzenie się na nowo i później jest przysięga, chrzest wodny, chrzest wiary. Jest to nasza demonstracja tego, że przyznajemy się do tego, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że zmienił nasze życie, że my jesteśmy Jego żołnierzem, Jego sługą, Jego współpracownikiem, że jest naszym Królem, dowódcą, przyjacielem ale mamy też chrzest w Duchu Świętym, którym to Bóg manifestuje. Ten jest mój, ta jest moja, tego wybrałem, tego popieram, tego chcę zaangażować, tego chcę używać. Manifestacja, deklaracja, która niejako obliguje nas do tego, aby działać. Później po tym podstawowym uc uczeniu, szkoleniu jest takie wypracowywanie rzemiosła, musztra. List do hebrajczyków, 12 rozdział od 4 do 13 wersetu mówi o posłuszeństwie rodzicom, ojcu szczególnie. Ciężko jest słuchać rodziców, ciężko przyjąć do wiadomości to, że czegoś nie rób, to nie jest złośliwość, tylko dbałość i troska. naszym w życiu codziennym z Bogiem też czasami słyszymy, nie rób tego, nie czyń tego, popraw się, zmień to, nie zawsze nam się chce, to po raz drugi usłyszymy, po raz trzeci, czwarty, piąty, aż w końcu to zrobimy. Mógłby ktoś powiedzieć, znęca się nade mną, no. Uczepił się tej jednej sprawy i nie odpuszcza. Na no pewno, że nie odpuści. Na samym końcu jest napisane w tych wersetach dlaczego nie odpuści. Po to, żebyśmy mieli z Nim dział i udział, żebyśmy byli światłem, dziedzicem, żebyśmy mieli z Nim tą samą płaszczyznę rozmowy, życia, dzielenia się tym wszystkim, co, co ma dla nas najlepszego. I dlatego nas tak piłuje w tych sprawach, w których nie chcemy się pożegnać i rozstać. Ale czy jesteśmy w tym sami? Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 wers. Jezus mówi, że będziemy mieli wsparcie ducha, ducha prawdy, pocieszyciela, ducha światłości, który nam pomoże, który nas wzmocni, który będzie nam dawał siłę. Dzisiaj śpiewaliśmy, że jeżeli zaufamy Jezusowi, to On nas wesprze, wzmocni, będzie nas prowadził, przeniesie nas na orlich skrzydłach, zaufanie. Często nie ufamy samym sobie, ciężkie słowo. Polski to zawsze mówiłem, że to jest drugi język obcy, który znam. Ciężko, ciężko zaufać sobie czasami, bo siebie znamy. Wiemy, że czasami potkniemy się, odpuścimy. Jeszcze ciężej zaufać drugiej osobie, a najbardziej ciężko jest zaufać temu, którego nie ma koło nas, którego nie widzimy, którego cieleśnie nie możemy dotknąć a który wiemy, że istnieje, który dotyka nas i czeka. Zawsze ma wyciągniętą dłoń, tylko ją chwycić i przeprowadzi nas, wzmocni nasze ramię. O tym też dzisiaj śpiewaliśmy. Usługa śpiewająca, zanim to stanąłem. To wszystko dzieje się w naszym życiu, o ile zaufamy, o ile będziemy chcieli. Następny werset Ewangelia Jana 14, rozdział od 13 do 26 Mówi, że duch przypomni nam, mamy ten okres początkowy tego naszego przemienienia się ze starego człowieka w nowego człowieka. Nie wiem, czy wiecie, że w wojsku w okresie unitarnym, czyli ten do przysięgi, nawet ci, którzy nie lubią słodyczy, bardzo chętnie je kupują i jedzą. Dużo spożywają różnych fajnych rzeczy. O diecie mówiłem i w kontekście tej diety, popatrzcie, że na początku naszej drogi z Jezusem, z Bogiem, karmimy się, bo potrzebujemy, bo dużo pracy wykonujemy nad sobą, w sobie, w swoim otoczeniu i potrzebujemy energii. Później to już wiecie, jak było, są różne zagrożenia odnośnie spożywania, ale później jest Duch Święty, który przypomina to, co się nauczyliśmy w tym okresie, co przeczytaliśmy, Duch Święty nam przypomni. Po to jest, żeby pocieszyć, wzmocnić, Przypomnieć, wskazać drogę, którą należy iść, czego nie robić, co zmienić. I to jest taki, można powiedzieć, codzienny, codzienny nasz byt, codzienna nasza powinność karmić się, rozważać, zmieniać, pracować, szkolić, w odniesieniu do tej zbroi bożej, miecz ducha, co jest mieczem ducha, Słowo Boże. Kto korzysta? Czyta, to posiada umiejętność władania i później, jak już jesteśmy tacy wyszkoleni, mamy zadania do wykonania. W wojsku tak zwane rozkazy. Jest tutaj krótka na czerwono, na czerwono, z regulaminu wojska. Co to jest rozkaz? Krótko i na temat polecenie do działania lub zaniechania działania. W naszym wypadku duchowym, myślę, że też jest krótki rozkaz i zrozumiały dla wszystkich. Idźcie i czyńcie uczniami, wszystkie narody. Jest to nasz rozkaz do wykonania. Myślę, że tutaj nie ma niczego niezrozumiałego. Bardzo prosty, bardzo czytelny i bardzo zrozumiały. Tylko wykonywać. I z tym wykonywaniem czasami jest problem u nas, bo nam się nie chce, bo uważamy, że ja to nie umiem, ten obok na pewno wie lepiej, więcej potrafi, więcej wie, zna, osiągnął. Ale każdy z nas ma zbroję Bożą taką samą. Taki sam miecz, takie same godziny do dyspozycji, te same umiejętności, które otrzymał na dzień dobry. Czytanie, pisanie, zrozumienie słowa i to wszystko jest taką pustą wymówką, że czegoś nie umiem, bo mam narzędzia do tego, żeby naumieć się, brzydko mówiąc, chcieć zmienić tą swoją nieumiejętność w umiejętność i zaangażować się. Wiecie, przypadłość żołnierzy jest taka, że a dlaczego on tego zrobił, a pan się nie czepia. nie? On to samo robi, ale zawsze odpowiadałem patrz na siebie, rób tak jak należy, to nikt do ciebie nie będzie miał pretensji, a ten obok, jak zobaczysz, że ty robisz to, co należy do ciebie, też się zmieni. W naszym wymiarze duchowym też Bóg mówi, wejrzyj w siebie, nie patrz na belkę wokół brata swego, czy tam źdźbło, nie ta skala, źdźbło, belka jest w moim oku, przepraszam, belkę w moim oku, belki w swoim oku nie widzisz, ale widzisz źdźbło. Taka nasza natura, że Patrzymy na innych, nie patrzymy na siebie, zarówno i w złym, i w dobrym. Chociaż dobre byśmy chcieli, byle więcej dla nas. Tylko z pracą tak gorzej. Niech kolega pracuje, ja postoję. Słyszałem takie stwierdzenie, jak ja lubię ciężką pracę, mogę na nią całymi godzinami patrzeć. Nie bądźmy tacy, pracujmy, działajmy. Prosty rozkaz do wykonania. Idźcie i czyńcie uczniami. I teraz ten, który wydał ten rozkaz według regulaminu, bierze pod uwagę nasze przygotowanie i nasze umiejętności. I niektórzy mówią, nie mam umiejętności. A tutaj w liście do hebrajczyków widzimy, że niech ten, który nas wysyła, wyposaży nas we wszystko, czego potrzebujemy. I wyposaża nas, o ile prosimy, o ile stukamy do jego drzwi z prośbą i wołaniem nas wyposaża. Jak nie zastukamy, to On wie, co jest nam potrzebne. Ale czy my chcemy, żeby chcieć, to trzeba powiedzieć tak chcę, tak pragnę, tak potrzebuję i zawołać. Bo On wie wszystko na nasz temat. Dokładnie nas zna. Każdą komórkę. Wszyściutko. Każdą myśl. Bóg ma wszystko przygotowane. Można powiedzieć poukładane w magazynie i tylko czeka na wydanie. Tylko musi przyjść ten ktoś, kto chce wziąć i powiedzieć, tak, potrzebuję. Potrzebuję odwagi do tego, żeby tu stanąć. Potrzebuję odwagi do tego, żeby w przedziale pociągu powiedzieć tej osobie obok człowieku. Jest ktoś, kto cię kocha, kto ma dla ciebie życie, nie tu na ziemi przez 50, 60 lub 80 lat, według najnowszych statystyk. Ale wieczne. Tylko musisz chcieć się zmienić. A my musimy chcieć zawołać i poprosić. Mamy dary, różne dary. Prosimy, otrzymujemy, Bóg nas wyposaża. Niektórzy z nas mają tych darów więcej, niektórzy mniej, niektórzy. Cieszą się, że mogą używać tego jednego i używają, a niektórzy mają pięć i nic z tym nie robią. Pamiętacie tą przypowieść o talentach? Dostał pięć, oddał pięć. Dostał trzy, oddał trzy. Dostał jeden, zakopał, oddał tylko jeden. I co mu Bóg powiedział? Sługo niewierny, leniwy, miałeś, wszystko wiedziałeś, mogłeś dać bankierom, odebrałbym sobie sam a ty nic nie zrobiłeś, schowałeś i czekałeś, aż przyjdę, żeby oddać. I tak też z nami czasami bywa, że coś mamy, coś wiemy, coś potrafimy, a tak jakoś boimy się wykorzystać, zadziałać. I tutaj jak w każdej hierarchii, biorąc pod uwagę Kościół, wojsko, są dowódcy, są przełożeni, i tu jest mądrość tych, którzy zarządzają liderów, starszych, pastora, żeby wychwycić i zachęcić, żeby pchnąć, żeby tak czasami nogą wypchnąć tego człowieka do działania, bo może się kryguje, może się wstydzi, może jestem taki nieśmiały i małomówny, a gdzie mnie tam posyłać, może potrzebuje tego impulsu, tego pobudzenia, do tego, żeby wykonać ten pierwszy krok i okaże się, że ojoj, jeden talent i potrafię wykorzystać. Jestem tu, gdzie miałem być od dawna. O, czemu tak długo czekałem? Czego, czemu się krygowałem? Czemu w ogóle zmarnowałem tyle czasu? Przecież nie znamy ani dnia, ani godziny. To po co marnować ten czas? Czy musiał aż pastor mnie wypchnąć? Czy musiał mnie aż starszy pociągnąć za ucho w cudzysłowie, żebym się wziął do roboty? Kiedyś słyszałem, nie wiem, znacie Józefa Stępnia, taki człowiek, który działa jako Gedeonita. Opowiadał historię o bracie, którego znał od wielu lat i który mówił, że interesuje się służbą Gedeonitów. Chodź, pomożesz nam, mamy jutro dystrybucję, muszę to przemodlić. I on wziął ten karton, taki dosyć pokaźny, rzucił mu łap i pracuj. Został Gedeonitą, intensywnie pracuje. Potrzebował tego impulsu, żeby wziąć się do pracy. Czasami w innych sprawach też potrzebujemy takiego impulsu, żeby wziąć się do pracy. Czy rozkaz jest jakiś ciężki, czy trudny? W regulaminie jest napisane, że... Jeżeli rozkaz jest wydawany w specyficznych warunkach, może być wydany na piśmie. Specyficzne warunki. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy walka duchowa to jest taki specyficzny warunek w tym świecie? Kto z świata wie, że jest jakiś wymiar duchowy? Niewiele osób. Walka duchowa jest takim elementem zarezerwowanym w cudzysłowie dla chrześcijan i tych, którzy chcą mieć tą świadomość, że istnieje drugi wymiar. Wymiar ważniejszy niż ten cielesny. I taki rozkaz może być wydany na piśmie. Czy my mamy taki rozkaz wydany na piśmie? Mamy. Nikt nie może powiedzieć, że nie. Czarno na białym napisane jak należy, co trzeba zrobić, nic, tylko przeczytać i naprzód. I właśnie przy tym naprzód. Jest bardzo fajna komenda naprzód. I ona świadczy o tych przełożonych, którzy ją wydają. Naprzód, czyli idźcie, a ja idę za wami. A następna komenda za mną. Jezus jak mówił? Naprzód, czy za mną? Za mną. Idźcie za mną. Ja wam pokażę, jak należy czynić, co należy robić, jak pościć. Pamiętacie tę historię z tymi duchami? Jezu, no nie dajemy rady ich wygonić. A on mówi, to prosta sprawa, tylko wystarczy trwać w modlitwie i w poście. Nie ma. Czy specjalnie przed tym wydarzeniem był w poście dla tego człowieka? Pościł dzień, dwa, trzy? Czy to była jego natura, że przebywał w poście systematycznie? Jego charakter, jego nawyk, jego odpowiedzialność? Teraz w wymiarze właśnie dowodzenia czasami i odpowiedzialności za wykonywane rozkazy. To, co mówiłem na początku, bezwolna maszynka do wykonywania rozkazów, żołnierz, tak? Pokaż ten następny punkt. Widzicie? Regulamin przewidział taką okoliczność i żołnierz ma wiedzieć, czy ten rozkaz, który otrzymał jest zgodny z prawem. Jeżeli jest niezgodny z prawem, ma go nie wykonać nie wykonywać, odpuścić sobie, a wręcz nawet zameldować przełożonemu o nieprawidłowościach. A w wymiarze duchowym w objawieniu jest napisane, że trafiali się i trafiają się fałszywi prorocy, ewangeliści, nauczyciele, a kiedy takiego rozpoznać? czas słuchać, skorygować ze Słowem Bożym, a Słowo Boże jest potrzebne, potrzebne do tego, żeby korygować się, sprawdzać, naprawiać. To wszystko jest w Słowie Bożym, ale jak ktoś jest na diecie anorektycznej, to sorry, nie ma argumentów do tego, żeby sprawdzić. I co mu powiedzą? Tak, tak, tak, no i jest problem bo wykonał rozkaz, który nie należało wykonywać, który należało odpuścić i przyjść do starszych z zawiadomieniem, że sorry, ale tutaj się nie zgadza ze Słowem Bożym wasze działanie do pastora. Po to są te urzędy, żeby korzystać. Pamiętacie, na świadectwo dwóch lub trzech należy kogoś rozsądzić, osądzić i zrobić porządek. Ale żeby było świadectwo, że ktoś coś robi niezgodnie ze Słowem Bożym, to trzeba sprawdzić i znać i wiedzieć. Po to mamy to słowo. Żeby wejrzeć w siebie, najpierw skorygować siebie, tą belkę z oka wyciągnąć, a potem będzie nam się o wiele pat lepiej patrzyło na to źbło w oku brata. I o ile łatwiej będzie się wtedy zwracał uwagę, wiedząc, że my już przerobiliśmy ten temat i załatwiliśmy go. Bo już wiemy, co trzeba zrobić, jak zastosować, żeby pomóc drugiej osobie. Nie tak, wiecie, machając szabelką, że głowa poleci, tylko w miłości powiedzieć, słuchaj bracie, słuchaj siostro, wiesz, wydaje mi się, że ma z tym problem, bo podobne symptomy miałem u siebie. Ale ja to załatwiłem tak i Bóg mi pomógł. Tobie też może, o ile będzie chciał, chciała, to, co było mówione wczoraj. Jak człowiek czegoś nie wie, nie jest świadom, ciężko pomóc. A jak wie, jakie są zagrożenia, bo miał okazję usłyszeć świadectwo, jak ktoś się z tym uporał lub miał wątpliwą przyjemność uczyć się na swoich błędach i swoich doświadczeniach, no to jest w stanie pomóc i zmienić. I uzdrowić sytuację. Podsumowanie takie króciutkie. Chrześcijanie nie z żołnierzem. Gdybyście nie wiedzieli tego do dzisiaj, to już wiecie. Tak jest. Bardzo dobra odpowiedź: tak jest. Tak. Tej w niebie, dokładnie. Jesteśmy ambasadorami tutaj na ziemi, tego królestwa, które jest tam w niebie. Wszyscy powinni uczyć się w posługiwaniu. Bożą zbroją. To, że ją mamy, to wiemy. A czy jej używamy, to już tylko każdy z nas wie. Narzędzie nieużywane, jeżeli jest stalowe, to czasami rdzewieje, później jest problem na zawiasach. Czasami miecz nie chce wyjść z pochwy, bo zardzewiał od częstego używania idzie ten nasze powodzenie w boju, ciężko jest takiej zardzewiałej zbroi się poruszać, ciężko władać mieczem, do którego ręka nie przywykła, bo nagle okazuje się ciężki, a gdy człowiek ćwiczy bez sterydów, tak, bez sterydów, to ma mięśnie nawykłe do ciężkiej pracy i do wysiłku i nie jest dla niego trudnością władać tym mieczem, nie ma żadnego problemu. I dlatego w tym początkowym okresie ten zasiedziały człowiek, który trafia do armii, potrzebuje tak dużo tych kalorii, kupując słodycze. I dlatego my w początkowym okresie naszego życia z Bogiem tak chętnie czytamy Słowo Boże, którym się karmimy. Tak chętnie, bo potrzebujemy pokarmu, potrzebujemy tej energii do tego, aby się zmieniać, wiedzy, którą nam Bóg zostawił po to, żeby wiedzieć w czym upadamy, w czym jesteśmy kiepscy, w czym potrzebujemy wzmocnienia. To wszystko nam Bóg zostawił po to, żebyśmy mogli z tego korzystać. Żołnierz zawsze powinien być gotowy do działania. Naszym działaniem jest głosić Ewangelię. Powinniśmy być zawsze gotowi. W tym pociągu, w tym autobusie, w tym samochodzie, gdy bierzemy kogoś na stopa w czasie stania w kolejce. Może nie za jakimś telewizorem, bo tam kolejek nie ma, ale do lekarza czasami się nam zdarza, bo to jest chyba jedyna instytucja, w której jeszcze są kolejki z lat PRL-u, zapamiętane przez nas. I tam mamy okazję długo, długo i jeszcze raz długo <śpędzać> spędzać czas. tak? Czy mile? Nie wiem, ale może efektywnie poprzez zgłoszenie słowa, poprzez mówienie tego, że Bóg pomaga, że Bóg uzdrawia. Jeżeli to przeżyliśmy, to wiemy, o czym mówimy, że Bóg dotyka naszych ciał, że zabiera choroby, że wzmacnia i możemy się z tym podzielić, a najlepiej właśnie swoim świadectwem, bo jest to rzeczywiste, realne i wiemy, o czym mówimy. I ta druga osoba nie znajdzie w tym fałszu hierarchia wojskowa. Jest hierarchia. Bóg ustanowił w piśmie, tak? Biskup, mąż jednej żony, który potrafi zarządzać domem. Są diakoni do tego, żeby usługiwać przy stołach, tak? A czy tylko usługiwali przy stołach? Czy jeszcze Szczepan głosił Słowo z namaszczeniem? Są te osoby powołane, są liderzy. Niektórzy z nas potrzebowali tego kopnięcia w cudzysłowie, żeby wyjść do działania, a niektórzy mieli znowu to w sercu i paliło ich, dopóki nie, nie zaczęli działać. A jak działali, to mieli ukojenie, a jak przestawali działać, to ich paliło i znowu działali. Każdy z nas jest inny, ale po to są pewne reguły ustanowione w Kościele, żeby to miało jakiś tam logiczny i zdrowy porządek, po to, żeby nie było to jak w Rzeczypospolitej, pospolite ruszenie, tylko żeby to miało układ, ręce, kierunek, jakieś rozsądne ramy. I nie, alleluja i do przodu, tak? Tylko <grym> twardo po ziemi stąpając nogami, głowę mieć w Królestwie Bożym i korzystać z tego, co Bóg ma dla nas. Jeszcze taka wymienność funkcji. W czasie pokoju to... W wojsku wszystko idzie bardzo długo i powoli, jeśli chodzi o wymienność funkcji, ale w czasie boju, a bój toczymy, jest wyraźnie napisane w Efezjan, że bój toczymy, ludzie są ranni, czasami giną, czasami są wyeksploatowani. I co ta wymienność funkcji robi? Jeżeli widzisz, że twój brat, który prowadzi grupę domową, ma jakiegoś doła, zmęczenie, bo się wypalił, bo cały czas był na tej pierwszej linii i już nie daje rady. No to byłeś na wszystkich jego grupach, słuchałeś, karmiłeś się, budowałeś i co? I wymienność funkcji, nie? Bracie, odpocznij, siostro, daj sobie spokój, ja dam radę. Pociągnę to przez jedno, dwa, pięć, dziesięć spotkań. Jak dasz radę i odbudujesz swoje siły, okrzepniesz, wrócisz do tej relacji, którą może straciłeś, to ja Ci ustąpię miejsca. A może będzie pączkowanie i będą dwie grupy, bo będziemy się rozrastać. Ale dopóki nie ma tego ruchu, żeby wesprzeć i pomóc i zamienić, no to jeden ciągnie, aż się za orze, a reszta korzysta. A jak wózek stoi, to nie korzysta, bo nie ma kto ciągnąć. I teraz takie zakończenie. Usilnie starajmy się. To się nie potkniemy a dostaniemy. Jeszcze jest jeden taki fajny wers. Drugi ten Mateusza dwa, cztery. Nie ma go na slajdzie. To, co Janusz mówił dzisiaj o poście, że nie robi tego dla sylwetki, tylko dlatego, żeby się podobać Panu. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Czyli nie dajmy się wplątać w doczesność tego życia, w sprawy w sensie tym negatywnym. Nie dlatego, żeby sylwetkę mieć, tylko dlatego, żeby się podobać Bogu. I, i z tym was zostawię.